Witajcie, to znowu ja, Mocny Bogdan. Mam przyjemność powitać Was w pierwszym w roku 2011 odcinku Arystokratów. Wiemy, że na ten odcinek musieliście wyjątkowo długo czekać, dlatego wynagrodzimy Wam to, nagrywając następny, szybciej niż zwykle. W tym odcinku nie znajdziecie też księcia Małpina, ale wróci on już niebawem w zupełnie nowym, ekscytującym dziale współtworzonym z redaktorem Wilkiem. Ja sam nie mogę się doczekać. Chciałbym na koniec podziękować Wam za maile przychodzące na adres arystokraci.gmail.com i zapewnić Was, że redakcja czyta i w miarę możliwości odpowiada na wszystkie maile i komentarze, jakie od Was otrzymujemy. Jak mawiają Rosjanie, keep them coming. A teraz zapraszam Was na Wieczór Trzech Lordów, w którym ja, Bartłomiej Igła i redaktor Wilk pochylimy się nad kryzysową sytuacją w Egipcie. Bartłomieju, proszę o wprowadzenie. Niezależne Królestwo Egiptu powstało w 1922 roku po uzyskaniu niepodległości od Wielkiej Brytanii. Nowa władza, przez wielu uważana za niezwykle skorumpowaną i podległą Brytyjczykom, została obalona w 1952, cztery lata po przegranej wojnie arabsko-izraelskiej. Zamachu stanu dokonała tak Grupa Wolnych Oficerów. Pierwszym przywódcą został Muhammad Najib, jednak szybko został on obalony i objęty resztem domowym przez prawdziwego przywódcę grupy, Gamala Nasera. Nasser okazał się niezwykle charyzmatycznym i popularnym przywódcą. Takim egipskim piłsudzkim, przywódcą autorytarnym, lecz ubianym. Po jego śmierci władzę przejął inny członek wolnych oficerów, Anwal al-Sadat. Sadat otworzył Egipt na świat zachodu i wyrzucił z kraju radzieckich doradców. Mubarak zaczął karierę polityczną podobnie jak jego poprzednicy w wojsku. W 75. jako ówczesny minister obrony i dowódca lotnictwa został mianowany wiceprezydentem. W 1981 roku islamscy ekstremiści przeprowadzili udany zamach na Sadata i Mubarak przejął władzę. W ciągu następnych 30 lat kilkukrotnie wygrywał w narodowych referendach i pozostawał u władzy, jednak tylko w jednym z nich miał jakichkolwiek kontrkandydatów. Ostatnie protesty rozpoczęły się w kilka tygodni po protestach w Tunezji i szybko zaczęły w nich brać udział setki tysięcy osób. Głównym żądaniem protestujących jest natychmiastowe odejście Mubaraka. Podczas protestów zginęło już ponad tysiąc osób. Drogi Wilku, a co ty byś zrobił na miejscu Mubaraka? Na miejscu Mubaraka rozważyłbym dwie opcje. Czy wojsko jest po mojej stronie, czy też nie jest. Jeśli wojsko jest po stronie prezydenta Mubaraka, to ma szansę jeszcze jakiś czas utrzymać się przy władzy, a później znaleźć następcę, ustąpić, wyjechać z kraju, bo sytuacja będzie się robiła coraz bardziej nieciekawa. Jeżeli wojsko nie jest po stronie prezydenta Mubaraka, to ta sytuacja robi się trochę gorsza. Arabowie to jest troszeczkę inna kultura, oni reagują bardziej żywiołowo. Pamiętamy sytuację sprzed kilku dni, kiedy manifestujących wjechała szarża kawalerii na wielbłądach, bijąc ich pałkami, sztyletami, co tam jeszcze mieli. Tak więc na miejscu prezydenta Mubaraka obawiałbym się, czy po prostu nie zrobią mu krzywdy. Zawsze w zasięgu wzroku powinien mieć zatankowany samolot. I czyste niebo do Arabii Saudyjskiej. Koledzy już tam są, więc będzie wesoło. Wystarczy zapakować na pokład złoto, wszystkie żony, wszystkie dzieci i jazda. Pozdrawiam, redaktor Wilk. No tak, ale, ale innym ważnym czynnikiem, który powinien rozpatrzeć mu Barak, jest też to, co, co zrobią Egipcjanie i w jakiej sytuacji oni go postawią, bo, bo oni stoją teraz przed wielką szansą, mogą, mogą odzyskać wolność. A, a z drugiej strony mogą też zamienić to wszystko w krwawą rewolucję, która nic nie zmieni. I, I właśnie mam do Ciebie pytanie, Bartłomieju, co, co sądzisz, co teraz powinni zrobić Egipcjanie? No właśnie, Bogdanie, powiedziałeś odzyskać wolność, ale czy oni tę wolność kiedykolwiek mieli? Bo wydaje mi się, że to jest właściwie duży problem krajów Zachodu. że, że Trudno nam zrozumieć, to, co, co ludzie w krajach arabskich zrobią, patrzymy na wszystko z naszej perspektywy. A my mamy już dosyć spore tradycje wolnościowe, tak? Polacy odzyskiwali wolność wielokrotnie w czasie swojej historii. I, i właśnie dlatego Egipcjanie muszą być bardzo ostrożni. I, I jak wygrają, a wygrają prawie na pewno, nie powinni pozwolić żadnym fanatykom dojść do władzy. A, a nawet jeśli mu Baraka wspiera to wojsko, to, to on przecież nie wyśle oddziałów na, na setki tysięcy osób protestujących w środku Kairu, bo kraje zachodu się przecież na to nie zgodzą. Czy aby na pewno się nie zgadzą? Co o tym sądzisz, Bogdanie? Właśnie chciałem to powiedzieć, że to wszystko rozbija się o to, jak duże konsekwencje może mieć dla, dla świata zdestabilizowanie sytuacji w Egipcie. I oczywiście Egipt to nie są Chiny czy Brazylia, że jak... Nie będziemy dobrze, dobrych kontaktów mieli z tamtejszymi władzami, to zostaniemy od, odcięci od części surowców. Ale musimy pamiętać, że w China, że przez kanał Suezki płynie ropa i, i gaz. I ostatnio na skutek tych wydarzeń, które się dzieją w Egipcie, zostały zniszczone część, część tych rurociągów, czy gazociągów, które które dostarczają surowce do Europy, w związku z czym ceny, ceny rosną. No Samo zagrożenie sprawia, że ceny benzyny na przykład rosną. A jak rosną ceny benzyny, to rosną wszystkie ceny. Tak więc sądzę, że to, co powinien zrobić Zachód, to załagodzić tę sytuację za wszelką cenę, czy to usuwając mu baraka ze stanowiska, czy to wspierając go. Bo Tak naprawdę to, na czym teraz zależy Zachodowi, to uspokojenie sytuacji w Egipcie. Oczywiście usunięcie Mubaraka będzie lepszą, lepszą opcją, no bo niepokoje społeczne zostaną nawet, jeżeli, jeżeli Mubarak się utrzyma. Natomiast usunięcie Mubaraka z drugiej strony może, może dopuścić do, do władzy jakichś groźnych ekstremistów religijnych. Tak więc no, a Zachód ma trudny orzek do, zgryz do zgryzienia. Miejmy nadzieję, że sytuacja w Egipcie nie zaogni się bardziej jak ten tunezyjczyk. Do usłyszenia. Don't you know, you got Intelektualna SIŁOWNIA Witajcie na intelektualnej siłowni. Nazywam się Mocny Bogdan i jestem waszym trenerem, a dziś wzmacniać będziemy mięśnie mózgu. Temat dzisiejszego treningu jest dość nietypowy, bo będą to listy. Ale prawdziwy bywalec siłowni nieraz ma do czynienia z listami. Jak na przykład lista obfitych w białko produktów do kupienia w pobliskim sklepie, albo lista przebojów trzęsąca jego bębenkami, gdy wylewa siódme poty doskonaląc swoją osobę. Nie zawsze jednak listy mają tak dobre konotacje i tym właśnie chciałbym, żebyśmy się zajęli. Ostatnio na portalu społecznościowym Facebook zaproszony zostałem na wydarzenie pod tytułem Wyślij list do Łukaszenki. Uwolnij białoruskich opozycjonistów. Inicjatywa ta, jakże szczytna w założeniu, a zainicjowana przez chyba Amnesty International albo inną równie dystyngowaną fundację, zakładała napisanie petycji do dyktatora białoruskiego z prośbą o uwolnienie więźniów politycznych, określonych tam zabawnym terminem więźniów sumienia. Event, na który zostałem zaproszony, opiewał na podpisywanie owej petycji pod Zamkiem Królewskim w Warszawie, połączone z puszczeniem balonów z życzeniami, a jak się poszczęści, to może i pokazałoby się też kilku facetów kręcących ogniem i dzieciaki robiące sobie krzywdę na deskorolce. W końcu pełno ich w tamtych okolicach. Do organizatorów tej i podobnych akcji miałbym jedno zasadnicze pytanie. Czemu mnie okłamują? Czemu twierdzą, że mój podpis, że milion podpisów pod petycją do Łukaszenki cokolwiek zmieni? A może są po prostu tak głupi, że nie wiedzą, że on najpewniej w ogóle nie spojrzy na ten papier. Widzicie, liderzy państw są trochę jak święty Mikołaj. Dużo grzesznych dzieci pisze do nich listy. A oni nie mają czasu ich wszystkich czytać. Dlatego czytają je elfy. A przez elfy mam na myśli armię urzędników. I tylko niewielka część trafia do samego adresata. Z tym, że dodatkowo Łukaszenka jest mniej jak święty Mikołaj, a bardziej jak... Dziadek Mróz ma gdzieś życzenia dzieci z drugiego końca świata. Ponieważ jednak jest to intelektualna siłownia, a nieco mi leży na wątrobie, to postaramy się pokazać, że nawet ta kretyńska inicjatywa jak pisanie listów do ościennego dyktatora ma swoje pożyteczne i słuszne strony. Taką właśnie naukę bowiem chciałbym, abyście wynieśli z tego odcinka że najbardziej nawet niezrozumiałe i jeżące wam włosy na głowie zjawiska warto przeanalizować i doszukać się w nich elementów racjonalnych i pozytywnych. A co najważniejsze, warto poświęcić chwilę, by choć próbować zrozumieć ludzi, którzy w nich uczestniczą. Bo nie ma nic bardziej odczłowieczającego i w gruncie rzeczy głupiego niż budowanie wokół siebie muru z własnej ignorancji. Bo kiedyś za tym murem może znaleźć się osoba, którą bardzo chcielibyśmy poznać, i wpuścić do swojego życia. A nie ma też nic bardziej frustrującego niż bezskuteczne próby przedarcia się przez mur. Postawiony przez kogoś, kto uparcie nie chce dojrzeć w nas wartościowej osoby, jaką jesteśmy. W związku z tym, patrząc na tłum ludzi otoczonych kolorowymi banerami i z zacięciem godnym lepszej sprawy składających swoje nic nieznaczące podpisy pod petycją, której nigdy nie dane będzie dotrzeć, a do adresata. Nie mówiąc już o poruszeniu jego serca, pomyślę o nich jako... Bezmyślnej bandzie idealistów i naiwniaków. Podchodząc jednak do każdego z nich, będę widział człowieka, który nie godzi się na konstytucję świata, jaką zastał, który głęboko wierzy, że pomaga światu, albo też w poczuciu bezsilności próbuje zebrać się na choć taką symboliczną próbę zmienienia świata. Przede wszystkim jednak spojrzę na osobę, która chce poznać innych ludzi, którzy myślą tak jak ona, którzy mają takie same wartości, zobaczyć, że nie jest sama, Głównym celem bowiem takich akcji nie jest zmienianie świata, bo w dzisiejszych smutnych czasach potrzebny jest do tego potężny arsenał nuklearny. Głównym celem jest pokazanie sobie samym, że jest pokaźna grupa o podobnych ambicjach, celach i dążeniach. Bo człowiek żyjący w świecie, który go odpycha i przeraża musi przynajmniej wiedzieć, że nie jest w tym sam, inaczej oszaleje. I o tym chciałbym, abyście pamiętali, gdy następnym razem zamiast oceniać inicjatywy i poglądy, zaczniecie oceniać ludzi, którzy te poglądy wyznają. Bo osobowość człowieka jest bardziej skomplikowana i nie da się w pełni opisać przez krótką listę postulatów, które są mu bliskie. Dziękuję Wam i do następnego razu. Drodzy słuchacze, mówi redaktor Wilk, witam was w kolejnym już odcinku programu Człowiek Człowiekowi. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, zajmę się sprawą zabitej przez ojca dwuletniej dziewczynki ze Żnina. Nie nazwę tej sprawy tragedią, bo samo słowo tragedia implikuje brak wyboru sytuację bez wyjścia. Tutaj takiej sytuacji nie było, wyjście było proste, nie bić. Ojciec był już karany za znęcanie się nad dzieckiem 8 lat wcześniej, ale to jak widać nie pomogło. Czy wadliwy jest system sprawiedliwości, czy też psychika tego człowieka? Zadajemy sobie to, cały czas to pytanie. Z pewnością chcielibyście też zobaczyć winnego. To akurat bardzo proste. Wystarczy, że spojrzycie w lustro. Jebać policję. Donos. Konfident. Gestapo. S.B.C. Psy. H.W.D.P. Nie moja sprawa. Brzmi znajomo, prawda? Z każdym przejawem nieufności do służb państwowych stwarzacie jednego takiego Sebastiana Esz z <grytanie> Myślicie, że mówię wam to, byście się zmienili? Nie, znacie mój stosunek do dzieci zabijanych młotkiem. Nie mam ani rodzeństwa, ani swoich dzieci, ani tym bardziej wnuków, bym musiał się przejmować takimi ludźmi. A w końcu oni wyjdą z domu. I ciekawe, kogo spotkają na ulicy. Spokojnych snów życzy Wam redaktor Wilk.